Trzynaście. Łapczywie nabierałam powietrza, opierając się rękoma o... wodę? W panice rozejrzałam się dookoła. Gdzie ja jestem? Umarłam? Gdziekolwiek spojrzałam, po horyzont ciągnęła się niewzruszona woda. Nade mną zaś po błękitnym niebie sunęły pojedyncze obłoki, odbijając się w wodzie jak w lustrze. Zakręciło mi się w głowie. Czułam narastający atak paniki, poprzedzony przyspieszonym oddechem, Nagle przede mną z wody, na której stałam, wynurzyła się głowa. Stworzenie było tak ogromne, że odruchowo zareagowałam chęcią ucieczki. Zrobiłam krok w tył, gdy reszta ciała potwora się wynurzyła. Przede mną bez wątpienia stał smok, ale był całkiem inny od tych, które dotąd spotkałam. Wężowate, błękitne ciało wiło się nieprzerwanie, a długie, białe wąsy otaczające pysk i głowę poruszały się, jakby stworzenie nadal znajdowało się pod wodą. Przypominał smoka na tatuażu Ines i pomyślałam o legendzie, o której czytaliśmy z Oliverem. Niemal skuliłam się pod jego spojrzeniem skierowanym prosto na mnie. Nie czułam od niego ani dobrych, ani złych emocji. Poruszył delikatnie krótką łapą zakończoną czterema pazurami i wysunął szyję w moją stronę. – Masz potencjał – doszedł mnie jego głos jakby z daleka, ale był wszędzie i nigdzie. Nie mogłam zlokalizować, skąd pochodził. Mrugnęłam przerażona. Potrzebujesz energii. Kim jesteś? Zapytałam cicho, ledwie poznając własny głos. Jestem energią. Jestem smokiem. Jestem duchem. Wybałuszyłam oczy. Przecież to było niemożliwe. To musiał być sen. Duch? Ten, który założył wyspy duch, był smokiem? Głupia. On nie był smokiem. Był moim naczyniem, a ja byłem jego energią. Jakim cudem przetrwał tak długo? Ja nie umieram. Nie da się mnie pokonać. Znikam i odradzam się. Jestem wszystkim i niczym. Jestem energią. To ty na mnie czekałeś? Wymamrotałam, chociaż zdałam sobie sprawę, że odpowiadał na pytania, które zadałam sobie w myślach. Przekrzywił lekko głowę i wysunął długi język. Potrzebujesz mnie. Dam ci energię. Będziesz potrafiła robić rzeczy, o których nawet nie śniłaś. Ale... Wiedziałam, że zawsze jest jakieś ale. Smok przymknął oczy, a skóra wokół jego warg rozciągnęła się, jakby chciał się uśmiechnąć. Gdy osiągniesz swój cel, gdy zdobędziesz to, co chcesz, oddasz mi miłość. Miłość? Nie rozumiem. Miłość to największa z istniejących energii. Źródło nieskończonej mocy. Przygryzłam wargę. Nie podobał mi się ten układ. Zabierzesz ją w jakim sensie? To zależy, jakie podejmiesz decyzje. Widzę przyszłość tylko w pewnym zakresie. Nagle zamilkł i przymknął powieki, a jego mięśnie napięły się. Pora wracać. Jak będziesz gotowa, żeby zaakceptować moje warunki, powiedz w myślach moje imię. Miru. Czekaj! Powiedziałam, ale smok zniknął, pozostawiając za sobą ciemność. Mój umysł tkwił w czarnej otchłani. Energia? Moc zdolna przywrócić pokój? Czy naprawdę mogłam być duchem? I przede wszystkim, czy chciałam nim być? Co było zapłatą? Myśli kłębiły się, przeplatając między sobą. Nie mogłam się skupić ani wybudzić. Istniałam poza czasem. Anna! usłyszałam znajomy głos. Z daleka, jakby dzieliła nas gruba ściana. Z trudem otworzyłam powieki. Oliver pochylał się nade mną z przerażeniem w oczach. Jego włosy zdawały się poczochrane bardziej niż zwykle, a w jego głosie wyczuwam strach. – Co się stało? – spytałam półprzytomna i skrzywiłam się, gdy mokry materiał przykleił się do mojego ciała. Byłam przemoczona, jakbym wpadła do jeziora. Nagle oprzytomniałam i spojrzałam w wodę. – Czy smok był prawdziwy? Dlaczego objawił się akurat mnie? – co się stało? Jak tu trafiłaś? Ktoś chciał cię utopić? Zalał mnie serią pytań. Co? Ja? Ostatnie, co pamiętam, to chłodną wodę na moich palcach. Nie chciałam jeszcze bardziej niepokoić przyjaciela, więc tylko pokręciłam głową. Nie wiem, nie pamiętam. Nie wspomniałam nic o smoku, ani propozycji, jaką mi złożył. Przyjęcie dodatkowej energii było kuszące, ale nie mogłam jej przyjąć, nie znając dokładnej ceny. Złapałam ramię Olivera i wstałam z trudem. Nie miałam pojęcia, w jaki sposób znalazłam się tak daleko od obozu i jak długo byłam nieprzytomna, skoro słońce zaczynało już wschodzić. Ktoś jeszcze wie, że zniknęłam? Nie. Proszę, nie mów nikomu. Mięśnie na jego twarzy napięły się. Coś ci grozi? Nie, po prostu muszę podjąć pewną decyzję. Obiecuję, że powiem ci, o co chodzi, ale nie teraz. Szliśmy powoli brzegiem, a w głowie miałam gonitwę myśli. Nawet o poranku pogoda tu była nieznośna. Całe ubranie lepiło się do mnie, nie mogąc wyschnąć przez wysoką wilgotność. Zerkałam na przyjaciela. Naprawdę chciałam mu wszystko powiedzieć, ale nie wiedziałam, jakie mogłyby być tego konsekwencje. Jeśli mógłbyś zdobyć moc zdolną chronić wszystkich, których kochasz, co byłbyś w stanie poświęcić? Zapytałam cicho. Miałam wrażenie, że Oliver przestał na chwilę oddychać. Wszystko. Poświęciłbym wszystko. Kiwnęłam głową i resztę drogi trwaliśmy w milczeniu. Jego odpowiedź dudniła w moich myślach. Czy ja byłabym zdolna wszystko poświęcić? W końcu dotarliśmy do białych namiotów. Odetchnęłam z ulgą. Ines właśnie wychodziła ze środka, przeciągając się i ziewając głośno. Miałam jeszcze moment, zanim znów zacznie być wulkanem energii. Już po spacerze? spytała. Przeszliśmy się kawałek. Zmarszczyła brwi i przypatrzyła mi się. Wpadłaś do jeziora? Tak, pośliznęłam się. Jak będziesz tam szła, to uważaj, bo jest ślisko. Pokazałam ręką na byle jakie kamienie. Spojrzała na mnie badawczo, ale nic nie skomentowała, bo z namiotu wyszedł Eustachy. Przebrałam się szybko w zapasowy strój i po szybkim śniadaniu podzieliliśmy się na grupy. Razem z Oliverem i Eustachem ruszyliśmy w głąb lądu na poszukiwania jakichś wskazówek. Pierwszy raz byłam w dżungli, więc zachwycałam się bujną roślinnością i kolorowymi kwiatami, które nas otaczały. Rozmawialiśmy, starając się nie poruszać stresujących tematów. Wystarczyło, że Oliver co chwilę zerkał na mnie z niepokojem. Nawet Eustachy wydawał się nieswój. Nie mogłam przestać myśleć o rozmowie, której byliśmy świadkami. Szliśmy z krajem dżungli przy jeziorze, szukając czegoś, co mogło być wskazówką. W końcu, gdy słońce wzeszło wysoko, paląc nas niemiłosiernie, pozwoliliśmy sobie na odpoczynek w cieniu wielkiego drzewa. Wyprostowałam nogi i rozmasowałam kark. Nie przez pana noc zdawała się we znaki. A co jeśli nic nie znajdziecie? Jęknął Oliver, opadając na korzeń drzewa obok mnie. Mam napisać. Prawdę? Pisz, co widzisz, nie ma co ukrywać, a my będziemy chodzić do skutku. Westchnął Eustachy, a ja przytaknęłam. Wyjęłam z podręcznej torby butelkę z resztką wody. Pierwotnie chciałam ją oszczędzać, ale było mi tak gorąco, że nie mogłam się powstrzymać od picia. Nagle wyczułam czyjąś obecność. Wstałam szybko. – Co? – zaczął Oliver, ale zakryłam mu usta dłonią. Po chwili dotarły do nas obce głosy. – Widzisz to? Rzeczywiście, idziemy po resztę? Poczekałam chwilę i wyjrzałam. Nikogo już nie było, więc podbiegłam do miejsca, w którym przed chwilą stali rozmówcy. Na skalę przede mną narysowany był symbol żywioł wody. Podbiegłam za nim i znalazłam symbol ziemi. – Cholera, to tu! – krzyknęłam. – Widzicie coś? – Musimy znaleźć składnik, zanim wrócą. Staliśmy przed ciemną jaskinią. Przeklełam w duszy. Oliver pociągnął mnie za rękaw i ruszyliśmy do środka. Za zakrętem ujrzeliśmy podziemne jezioro, a na skalę nad taflą wody znaleźliśmy kolejny symbol. Myślicie, że tam jest przejście? Odezwał się Oliver. Bez wątpienia. Nurkujemy? Zapytałam Eustachego. Ja... Zająknął się. Nie umiem za dobrze pływać, a tym bardziej nurkować. Mogę tu zostać i pilnować. zawahałam się przez chwilę. Co jeśli to on jest szpiegiem? I tak nie mogę go zmusić, żeby wskoczył. Dobra, powiedziałam w końcu, przyglądając mu się uważnie. Nie tracąc czasu, wskoczyliśmy z Oliverem do wypełnionej wodą jaskini. Nurkowałam całkiem nieźle, ale nie lubiłam momentu zanurzenia się. Wzięłam głęboki wdech. Gdy znalazłam się pod wodą, otworzyłam oczy. Na szczęście woda była ciepła i klarowna. Od razu zauważyłam przejście. Oliver wyprzedził mnie i po chwili znaleźliśmy się po drugiej stronie przejścia. Wynurzyłam się, głośno nabierając powietrza. Znajdowaliśmy się w sporej jaskini i choć od razu zauważyłam przygotowane składniki, moją uwagę zwróciły trzy kule rozstawione na skalnej półce. Co to? spytałam przyjaciela, ale wzruszył ramionami. Zbliżyłam się do nich, nie mogąc oderwać wzroku od ich idealnego kształtu. W środku migotało coś błękitnego, jakiś płyn, który kołysał się delikatnie, chociaż kula stała nieruchomo. Mam składnik, to jakiś grzyb, powiedział Oliver, ale ja nie mogłam się ruszyć. Może nie powinnam, ale wzięłam do ręki jedną z kul i się jej przyjrzałam. Nagle usłyszałam krzyk Olivera. Z głębi jaskini wyskoczył olbrzym z drużyny dzibanu i rzucił się na niego. Zacisnął przedramię na szyi mojego przyjaciela i przechylił mu lekko głowę, szczerząc się przy tym szeroko. Zrobiłam krok w stronę przyjaciela. – Nie ruszaj się – odezwała się dziewczyna, która wyszła z ciemności. Nagle wszystko stało się jasne. Na chwilę zamarłam. Poprawiła okulary, uśmiechając się przy tym zjadliwie. Przeklełam. – Jeden zły ruch i twój kochaś będzie miał skręcony kark powiedziała Lora. Spojrzałam na olbrzyma, który wykrzywił usta. Podaj mi wszystkie kule. Po co ci one? Zapytałam, licząc, że będzie gadatliwa jak zawsze, dzięki czemu kupię trochę czasu. W sumie to mogę ci już powiedzieć, bo więcej się nie zobaczymy. Lin mnie o nie poprosiła, sama wpadła na pomysł, żeby umieścić składniki akurat tutaj. Lin? Jesteś w rebelii? Przecież jesteś córką czeladnika. Ale jesteś męcząca, nic dziwnego, że Will cię zostawił. Chyba nikt z tobą nie wytrzyma. Od dawna byłam z nim zaręczona, ale skoro odszedł do rebeli, to też musiała mnie. Dobra, koniec gadania, wrzuć tu kulę, a może przeżyjecie. Wybałszyłam oczy. To ona była narzeczoną Williama? Dlatego się tak na mnie zawzięła? Otrząsnęłam się, łapiąc lniany worek, który rzuciła w moją stronę. Zrobiło mi się niedobrze. Byłam za daleko Sulirada, żeby korzystać z jego energii, a nawet jeśli by się udało, nie byłam pewna, czy zrobię coś temu potworowi, zanim on zabije Olivera. Więcej czasu. Skoro wiedziałaś, że te kule tu są, czemu po prostu ich nie wzięłaś? Bo nie kontroluję żadnego z żywiołów, tylko tacy jak wy mogą ich dotknąć. Burknęła. Wystarczyło nas naprowadzić. Po co one, lin? Skończ, gaduło. Nie miałam wyjścia. Zamknęłam oczy. Miru! Znów przeniosłam się do mistycznego miejsca, ale tym razem woda wzburzyła się, jakby ktoś wrzucił do niej ogromny głaz. Smok wynurzył się powoli, a ja zaczęłam się zastanawiać, czy na pewno dobrze robię i czym przyjdzie mi za to zapłacić. Poświęciłbym wszystko, zadźwięczały mi w głowie słowa Olivera. Też poświęcę wszystko dla dobra moich bliskich. Smok przybrał inną formę niż ta, w której widziałam go poprzednim razem. Nie miał fizycznego ciała, był duchem stworzonym z czystej energii. Spojrzał wprost na mnie i ruszył w moją stronę. Był tak szybki, że nie zdążyłam zareagować. Zamknęłam oczy, gdy jego pysk zbliżył się do mnie. Odruchowo zasłoniłam ciało dłońmi, ale to nic nie dało. Zalała mnie fala. Upadłam, nie mogąc złapać oddechu. Płuca paliły, a mięśnie przestały słuchać. Nagle nabrałam chrapliwie powietrza, prostując się i otworzyłam szeroko oczy. Znów byłam w jaskini. Lora przyglądała mi się uważnie, a olbrzym zacisnął mocniej dłoń, przez co Oliver zaczął się krztusić. Wrzuciłam kulę, którą trzymałam w ręce do worka. Zawahałam się, ale nie mogłam pozwolić, żeby Lin dostała to, czego pragnie. Wyciągnęłam rękę, strącając dwie pozostałe kule z półki. Rozbiły się na drobne kawałeczki, gdy tylko zatknęły się z kamiennym podłożem. Krzyk Lory przeszył jaskinię. Dziewczyna rzuciła się do ucieczki – Olbrzym wykonał niebezpieczny ruch, a jego dłonie powędrowały do głowy Olivera. Oczy przyjaciela rozszerzyły się i dostrzegłam w nich najczystsze przerażenie. Wyciągnęłam dłoń i zaczęłam drenować wodę z Olbrzyma. Mężczyzna jęknął ze zdumienia, a z jego ciała zaczęła ulatywać para. Nie kontrolowałam siły, która przeze mnie przechodziła. Mężczyzna padł na ziemię, a jego ciało wykrzywiło się. Wyglądał, jakby ktoś rozciągnął szarą, pomarszczoną skórę na grubych kościach. Dotarło do mnie, co się właśnie stało i odwróciłam się, hamując odruch wymiotny. Zabiłam go. Zabiłam mężczyznę, który chciał zabić Olivera. Czy to mnie usprawiedliwia? Co to było? Głos Olivera drżał. Anno, co ty zrobiłaś? Ja nie umiałam powiedzieć tego na głos. Eustachy, musimy sprawdzić, co z Eustachem. Miałam złe przeczucia, zacisnęłam zęby i się przemogłam. Wzięłam woreczek z kulą do kieszeni i wskoczyłam do wody, upewniając się, że Oliver idzie za mną. Wypłynęłam, przecierając oczy i rozejrzałam się. Eustachy siedział nieprzytomny, oparty o ścianę, a obok niego kucała Amelia. Podeszłam bliżej. Ze skroni Eustachego sączyła się krew, a powieka puchła z każdą chwilą. — Cholera! — szepnęłam, klękając nad przyjacielem. — Co tu robisz? Co z nim? — zwróciłam się do Amelii. Śledziłyśmy czerwonych, aż dotarłyśmy tutaj, walczyłam z Anią, nagle pojawiła się Lora i uciekły, Ines ich goni, Eustachy oddycha, ale nie kontaktuje. Kurwa. Co robimy? Dziewczyna spojrzała na mnie ze łzami w oczach. Wracajcie nad jezioro i wezwijcie smoki, zarządziłam. A ty? Warknął Oliver i spojrzał na mnie groźnie. Lecę pomóc Ines. Pod wpływem adrenaliny wskoczyłam na Sulirada, gdy ledwie dotknął ziemi. Goń ich, rozkazałam, orientując się, jak łatwo przychodzi mi nawiązywanie kontaktu. Połączyłaś się z miru. Sulirad wzniósł się i szybował po niebie szybciej niż kiedykolwiek. Nie miałam wyjścia. To nie skończy się dobrze. Na horyzoncie zobaczyłam cmoki ziejące ogniem, a wśród nich rozpoznałam smoka Ines, Gariele. Nie mieliśmy szans, żeby ich dogonić, ale i tak pędziliśmy za nimi. Byli już prawie na skraju wyspy, gdy nagle jeden ze smoków osunął się, a Gariela zanurkowała za nim razem z innym smokiem. Tam, nie podchodź zbyt blisko. Zbyt blisko czego? zapytałam, czując niepokój. Ciała. Nagle poczułam okropny smród. Nie mogłam powstrzymać żółci napływającej do gardła. Z trudem przełknęłam ślinę. Wylądowaliśmy w bezpiecznej odległości i od razu zaskoczyłam ze za smoka. Przede mną nie było nic Czarna ziemia, kamienie pokryte sadzą, a po środku tego leżało nieruchomo wielkie cielsko. Podeszłam bliżej, a w promieniach zachodzącego słońca zaświeciły zielone łuski. Usłyszałam przekleństwo za plecami i nagle dostrzegłam mniejszy kształt obok wygiętych nienaturalnie skrzydeł. Spalone ciało. Odwróciłam wzrok, ale było za późno. Wiedziałam, że widok czarnych mięśni przyczepionych do kości i wykrzywionej w krzyku twarzy na zawsze wyryje się w mojej pamięci. Smród palonej skóry był tak okropny, że, zakrywając ręką usta, musiałam się odsunąć. Zobaczyłam Ines. Najwyraźniej trup jej nie przeraził, bo jej wzrok był trzeźwy. Zaraz za nią przyszedł zawodnik Alrakis, Kei, który wyglądał, jakby przed chwilą zwymiotował. Cholera, jęknął słabo. Odejdźmy kawałek, zarządziła twardo Ines. Odsunęliśmy się na tyle, że przestało mnie mdlić, chociaż nadal nie chciałam spoglądać w tamtym kierunku. Byliśmy na szczycie skalistej góry, a skały zdawały się mnie przytłaczać. Kto go zabił? Kto to był właściwie? Spytałam, łapiąc powoli powietrze i próbując trzeźwo myśleć. Krople potu, stale wpływające po karku, zaczęły mnie nagle wściekle irytować, a całe ciało zaczęło swędzieć. To Gariela, przyznała Ines, nie spuszczając ze mnie wzroku. Nie cierpi zdrajców. Wydaje mi się, że to jest Ania, ale nie jestem pewna. A on co tu robi? Skierowałam głowę na Keja, którego cera zrobiła się niepokojąco blada. Złapał się ramienia Ines, a ta objęła go w pasie, żeby nie upadł. Ma nadzwyczaj wrażliwy węch. Dopóki tu będziemy, nie będzie w stanie nic powiedzieć. To mój jedyny przyjaciel. Wiem, co myślisz, jest w innej drużynie, ale teraz to nie ma znaczenia. Ufam mu. Naprawdę mu ufam. Spotkałam go po drodze i zdecydował się nam pomóc. Teraz twoja kolej. Zrobiła krok w moją stronę, a jej rysy wyostrzyły się. Powiedz, co wiesz i nic nie kręć. Od czego zacząć? Po pierwszym zadaniu podsłuchałam rozmowę. Ania groziła Eustachemu, żeby zdradził jej, gdzie leży wyspa więzienna. Ale on sam nie wiedział. Rozmawiałam z nim o tym. Tam w jaskini Lora mnie zaatakowała. Zdradziła, że pomaga Lin. Mówiłam chaotycznie, ale nie mogłam skupić myśli. I co teraz? Nagle Kay nabrał świszcząco powietrza i zaciskając mocno szczęki zaczął coś mówić, ale nie mogłam zrozumieć ani słowa. Jeszcze raz, co? Ines przysunęła głowę w stronę Kaja. Mam złą wiadomość, wydukał ledwie zrozumiale. Byliśmy w wichrowym powaz. Zanim wylecieliśmy z Eltaninu dowiedziałem się, że Bea została skazana. Przełknęłam ślinę. Tylko nie to. Muszę po nią lecieć, Ines wyprostowała się agresywnie i popatrzyła mi w oczy. I co dalej? Będziesz tam mieszkać? Uciekniecie? Nie będziecie mogły wrócić, krzyknęła Amelia. Coś wymyślę! Ukryjemy się na ziemi? Nie wiem, nie zostawię jej samej! Jest dla mnie jak rodzina, jest moją babcią! Z trudem zmusiłam Ines do powrotu na plażę, do reszty. Wykłócała się, żeby od razu polecieć uwolnić Beatrycze. Teraz chodziła w tej i we w te nerwowo kopiąc kamienie nad brzegiem jeziora. Po tym, jak Key powiedział nam wszystko i wrócił do swojej drużyny, Ines zaczęła wariować. Najwyraźniej nie chciała go niepokoić tym, co naprawdę czuła. Gdy nas zostawiał, kilka razy upewnił się, że nie potrzebujemy pomocy. Przecież nawet nie wiesz, gdzie jest ta cholerna więzienna wyspa, na którą została zesłana. Warknęłam wściekle, na co zatrzymała się na chwilę i zamilkła. Czyli chcecie zrezygnować z rajdu? Ja chcę go ukończyć, mam prośbę od mistrza. Warknęła Amelia, a policzki zaczerwieniły się jej ze złości. Sama? Popatrz na Eustachego. Zerknęłam na Eustachego, który nadal był nieprzytomny, a wiki nieustannie sprawdzała jego stan Amelia zacisnęła pięści Co chcesz od mistrza? Jakie jest twoje życzenie po wygraniu rajdu? Zapytałam donośnym głosem Byłam zła, że w takiej sytuacji nadal myśli o zadaniu Ja... spuściła wzrok Ja chcę się spotkać z rodzicami Powiedzieć im, że Roli nie żyje, ale ja jestem bezpieczna Myślę, że oboje zginęłyśmy dawno temu Poczułam się, jakbym dostała w twarz. Nigdy wcześniej o tym nie pomyślałam. Zaczęłam ją rozumieć. To musiało być dla niej trudne. Zerknęłam na wiki, która zrobiła się dziwnie blada. Pogadam z mistrzem po tym wszystkim, dobra? Zaproponowała Ines, ale Amelia nie wyglądała na przekonaną. Podeszłam do niej, złapałam ją za ramiona i wymusiłam, żeby na mnie spojrzała. Załatwię ci to, powiedziałam twardo. Nawet jeśli będę musiała się ukrywać. Nawet jeśli za karę sama trafię na wyspę więzienną. Jak to wszystko się skończy, spotkasz się z rodzicami. Obiecuję. Czy zaufasz mi? Patrzyła na mnie szklanymi oczyma. W końcu ku mojej uldze kiwnęła głową. Między nami nawiązała się więź, której nie potrafiłam jeszcze nazwać. Czyli postanowione. Kończymy rajd. Czy ktoś w ogóle wie, gdzie jest ta wyspa? Powiedział nagle Oliver, który przez cały czas milczał. Skoro byłaś w straży, nie odprowadzałaś tam nikogo? Ines pokręciła głową. Tylko kawałek, potem to William był odpowiedzialny, żeby dowieść skazańców na miejsce. Oparłam głowę o dłonie, przymykając oczy. On wiedział o wszystkim. Nagle mnie olśniło. Skoro nikt nie mógł znaleźć Kichuna, a William wiedział, gdzie jest ta wyspa, może Eustachy wie? Może to dlatego czerwoni go pobili? Ach, zamknijcie się, przedarł się do nas głos Wiktorii. Może najpierw zajmijmy się Eustachym? Odwróciliśmy głowy w stronę nieprzytomnego mężczyzny. Polecę z Eustachem do najbliższego szpitala, postanowiła Amelia wstając. Z trudem wciągnęliśmy mężczyznę na jej smoka. Gdy upewniliśmy się, że nie spadnie, odsunęliśmy się w bezpieczne miejsce. Jeśli... zawołałam nagle. Jeśli ktoś zapyta, gdzie polecieliśmy, to powiedzcie, że za szpiegami. Popatrzyła na mnie badawczo, ale w końcu kiwnęła głową. Wskoczyła na smoka i patrzyliśmy, jak odlatują. Powiemy o wszystkim mistrzowi? Zapytała Wiktoria. Niech mnie w dupę pocałuje, nic mu nie powiem. Pół życia zmarnowałam na pilnowaniu jego tajemnic, a on posyła B do więzienia, gdy znikam na pięć minut. Jeśli czerwoni szukali wyspy więziennej, możliwe, że to tam ukrywa się kichun. Odezwałam się po namyśle, a wszyscy odwrócili głowy w moją stronę. Czy mistrz nie wiedziałby o tym? To zależy, jak bardzo kontroluje to, co tam się dzieje, stwierdziłam. Ines wzięła głęboki wdech. Nie jestem pewna, zamyśliła się. Zanosiłam mu raporty, które dostaje z wyspy. Kilka z nich czytał przy mnie. A kiedy tam ostatnio był? Pokręciła głową. A co z Dzibanem? Co tam się dzieje? Czemu Czerwoni przyłączyli się do rebelii? Wiki, wiesz coś? Zapytałam z nadzieją. Tam są trzęsienia ziemi, silne. Podobno mają jakieś problemy z przepływem energii. Więcej nie wiem. O jak znajdziemy tę wyspę? Jęknęła Ines drżącym głosem. Nie widziałam jej wcześniej w takim stanie. Wiedziałam, że ze wszystkich sił próbuje działać, ale pod tą twardą skorupą rozpada się na małe kawałki. Ja was zaprowadzę. Usłyszałam głos w mojej głowie. Wybiegłam z namiotu. Byłam pewna, że zaraz wybuchnę od tych wszystkich emocji. Wymusiłam chwilę przerwy niby na wzięcie wdechu, ale chciałam porozmawiać z Suliradem. Nawet przepędziłam Olivera, który od razu ruszył za mną. Smok leżał nieruchomo na jednej ze skał z ogonem zanurzonym w jeziorze. Gdyby nie to, że przed chwilą się do mnie odezwał, pomyślałabym, że śpi. Usiadłam obok i oparłam się o twarde kości złożonego skrzydła. Zamknęłam oczy i skupiłam się. Byłem w straży. Odprowadzałem tam skazanych. Słyszałam o tym. Słyszałam też, że cię wyrzucili. Dowiedziałem się, za co trafiają tam niektórzy skazańcy. Część z nich nie zrobiła nic złego. Zbuntowałem się i zostałem usunięty. Trafisz tam? Możesz nas zaprowadzić? Wolałbym tego nie robić. Wiesz już, że jestem uparta. Usłyszałam coś jakby śmiech. Normalnie musi lecieć mistrz albo potomek ducha, który potrafi kontrolować energię i otworzyć przejście. Ale teraz ty stałaś się duchem. Możesz sama to zrobić. Tylko musisz wiedzieć, że będziecie tam sami. Na tej wyspie nie ma smoków. Nie będę mógł ci pomóc. Energia jest blokowana. A co ze smokami więźniów? Zasypiają, odłączone od drakanów. Poszukam ich. Teraz porozmawiajmy o tym, co zrobiłaś. Stałaś się duchem. Cała ta rozmowa toczyła się w mojej głowie, tym razem nie wywołując spazmów bólu. Otworzyłam oczy i ze zdziwieniem popatrzyłam na smoka. Czy naprawdę mogłam z nim swobodnie rozmawiać? I jak to zrobić? Nawiązywać kontakt? Musimy to zachować w tajemnicy. Skup się i znajdź moją energię. Spróbuj przelać ją w swoją. W ten sposób zakotwiczysz połączenie. Tak jak polecił, Zamknęłam oczy i skupiłam się, jak robiłam to wiele razy. Jednak teraz z moich ust wydostało się westchnienie. Widziałam świat przez zamknięte oczy. Nie ten fizyczny. Widziałam otaczającą mnie energię. Wszystko miało własną. Ziemia, chodzące po niej robaki, a gdy uniosłam głowę, dostrzegłam energię stworzeń żyjących w jeziorze. Jednak największe jej skupisko znajdowało się zaraz przy mnie. Zaparło mi dech, gdy ujrzałam energię o odcieniu rubinu kłębiącą się za moimi plecami. Nadal nie otwierając oczu, spojrzałam w miejsce, gdzie znajdowały się moje dłonie. Ciało otaczała niebieska poświata, taka jak kolor miru, ale dostrzegłam w niej osobne białe nitki. Wyciągnęłam rękę, aż napotkałam tak dobrze znaną mi strukturę łusek. Patrzyłam, jak kobaltowa i karmazynowa energia przeplatają się między sobą. Niczym kolorowy dym mieszały się, jednak nie łączyły. Skupiłam się, wyobrażając sobie, jak moja energia wszczepia się w energię Sulirada. Kolory zaczęły się mieszać, tworząc głęboką purpurę. Otworzyłam oczy z niedowierzaniem, patrząc na smoka. Dobrze, będziemy mogli rozmawiać, ale nie za długo, bo się wyczerpiesz. Twoja energia po połączeniu nadal jest niestabilna. Trochę potrwa, zanim będziesz mogła swobodnie korzystać z jego mocy. Mam tyle pytań. Dlaczego nie mogliśmy swobodnie rozmawiać wcześniej? To połączenie kosztuje wiele energii. Samo zdradzenie imienia sprawia, że drakanie padają z wycieńczenia. Poruszył się niespokojnie i przekrzywił głowę. Przyjmując miru, masz w sobie jego energię. Choć nie wiem, jaką cenę wybrał. Nie skomentowałam. To moja odpowiedzialność czymkolwiek jest. Wiedzieliście wszyscy o nim? Czemu nie mówiliście? Mówiłem, że czeka na ciebie. Jak ćwiczyłaś na Alrakis? Przyleciałem tu, choć wiele mnie to kosztowało. Czułem jego obecność. Słyszałem, jak do mnie mówi, ale nie mogłem odpowiedzieć. Nikt nie mógł go zobaczyć. To on decyduje, komu się objawi. Żeby zostać duchem, trzeba spełniać pewne warunki. Jakie? Zaniepokoiło mnie to. Wiem tylko o dużych pokładach własnej energii, potrzebie i nieskazitelnym sercu. — No tak, po tym ostatnim większość znanych mi kandydatów odpada — wykrzywiłam usta w ironicznym uśmiechu. — Dziękuję. Dziękuję za wszystko, co do tej pory dla mnie zrobiłeś. Dziękuję, że jesteś przy mnie. — Przyznam, że na początku kusiło mnie, żeby cię spalić. Strach, który cię otaczał, był nie do wytrzymania. — Ale spójrz teraz na siebie. Siedzimy w tym razem. — kiwnęłam głową, unosząc kąciki ust. Pewnie niektórzy zauważą energię miru, ale radziłbym się nie chwalić. Podniosłam ręce do skroni, masując pulsujące żyły. Musiałam zbliżać się do kresu swojej wytrzymałości. Dziękuję. Mam jeszcze pytanie. Czy wiesz, do czego służy ta kula? Niestety nie. Wiem tylko, że tworzą się w jeziorach, w których żyją smogi, takie jak miru. Rozumiem. Jesteśmy jednością. Usłyszałam jeszcze w głowie i głos się urwał. Otworzyłam oczy i popatrzyłam na Sulirada, który dalej wyglądał jakby drzemał. Jeszcze raz przejechałam ręką po łuskach, napawając się tą niezwykłą więzią. Uśmiechnęłam się lekko, a niewidzialny ciężar ściskający mi żebra wydał mi się nieco lżejszy. Anna! Ines nie mogła wytrzymać dłużej, chociaż i tak byłam pod wrażeniem, że nie wezwała mnie wcześniej. Weszłam do namiotu, lustrując przyjaciół i po ich minach od razu poznałam, że nikt nic nie wymyślił. Mogłam ich zaprowadzić, ale musiałam skłamać, a przynajmniej ominąć prawdę. Wiem, jak trafić na wyspę, wyznałam z przekonaniem, zyskując ich stuprocentową uwagę. Co? ines aż wstała. Jak? Po prostu wiem. Zaufaj mi. Tylko musisz wiedzieć, że będziemy tam same, bez smoków. Sami, poprawił mnie Oliver. Przestań, nie możesz lecieć, zmarszczyłam brwi. Nawet nie chciał o tym słyszeć. Przecież nie polecicie same, wtrąciła Wiki. Ty też zwariowałaś? Nie. To już postanowione. Co potrzebujemy zabrać? Wiki nie odpuszczała. To moja rodzina, nie musicie się narażać. An, pokażesz mi tylko, gdzie jest wyspa i zawrócicie. Głos Ines zaczął się trząść. Jeśli jest tam Kichun, jest tam też mój tata. Nie dodałam, że energetyczna bariera chroni wyspę i bez mnie tam nie wleci. Im mniej wiedziała, tym lepiej Ciągle nie mogę uwierzyć, że ją skazał I to za te durne ulotki Skąd wiedział? Chyba mu nie powiedzieliście Nagle spojrzała przerażona na mnie i Olivera Ale od razu zaprzeczyliśmy Nie, to nie my, zapewniłam Ze mną też pogrywa od jakiegoś czasu Mistrz nie grał fer, Tego byłam już pewna Tylko co z mamą? Co zrobi, gdy zobaczy, że wycofaliśmy się z rajdu I uciekliśmy? Dobra, przygotujmy się Weźmy najpotrzebniejsze rzeczy, resztę damy drużynie z Alrakis Weźmy jeden namiot na wszelki wypadek i śpiwory Ines już zaczęła pakować wszystko do plecaka Biorę apteczkę i eliksiry. wtrącił Oliver Na początku nie mieliśmy wiele, a teraz zostało nam jeszcze mniej do spakowania Wyjęłam z plecaków Amelii i Eustachego prowiant i eliksiry Co właściwie wiecie o tej wyspie? Słyszałyście jakieś plotki? Cokolwiek, co pomoże nam się przygotować? Oliver jak zawsze myślał logicznie Ines wepchnęła do plecaka ostatnie rzeczy i wyprostowała się. Niewiele. Słyszałam tylko, jak strażnicy, którzy odprowadzali skazanych, narzekali na zimno. Kilka razy w sprawozdaniach wspominano o jakichś nasionach i korzeniach, ale nie wiem, o co chodziło. Eustachy wspominał coś o śniegu i trudnych warunkach do życia. Westchnęłam. Ja słyszałam o jakichś potworach, ale to mogła być bójda. odezwała się Wiki. Żadnych potworów. Wzdrygnął się Oliver, a ja nie mogłam powstrzymać parsknięcia. Krzątałam się i przygotowywałam rzeczy, a Ines upychała wszystko w plecakach. Myślicie, że te ubrania nam wystarczą? Wskazałam na stroje, które dostaliśmy na rajd. Niby mamy rękawiczki i kominiarki. I co z tobą, Oliver? Przecież ty masz tylko dres. Oliver otworzył usta, ale Ines go uprzedziła. Kay powiedział, że mamy brać, co tylko potrzebujemy. Pogadam z drużyną Alrakis, zanim zostawię im rzeczy. Kim on jest? Na pewno mu ufasz? Zdziwił się Oliver. To mój przyjaciel, wyznała. Ufam mu. I wiem, że zależy mu zarówno na mnie, jak i na Bey. Okej, okay, wierzę ci. Przygotowaliśmy najcieplejsze ubrania, założyliśmy plecaki i wezwaliśmy nasze smoki. Lecieliśmy stawić czoła prawdziwemu niebezpieczeństwu.